Zapraszamy do wysłuchania materiału z Centrum Prasowego LEMON. W 10 minut zaprasza Tomasz Słodki. Witam Państwa. W Nowym Jorku mieszka 10 milionów 950 tysięcy osób. W Paryżu ponad 2 miliony, w Londynie blisko 8, a w Warszawie niecałe 2 miliony ludzi. 21 września na całym świecie został opublikowany raport Główne Ulice Handlowe na świecie 2010. W studiu Tomasz Górski z działu powierzchni handlowych Kuszman Wakefield. Witam Pana. Witam Państwa. Będziemy rozmawiali o tym, która z ulic na świecie jest najdroższa. No właśnie, jak to wygląda, jak to przedstawia się w tym rankingu? Od 9 już lat najdroższą ulicą na świecie jest piąta aleja w Nowym Jorku. Także w tym roku wygrała ona w tym rankingu. Notując wzrost czynszów rok do roku o ponad 8%. Patrzę na liczby i widzę, że 1,5 tysiąca euro za metr kwadratowy trzeba zapłacić na tej ulicy. To jest bardzo dużo. Przeliczenie na złotówki to jest prawie 6 tysięcy złotych. W Polsce tak. tyle kosztuje metr kwadratowy mieszkania na obrzeżach Warszawy. To jest bardzo dużo. Tak, jest to bardzo dużo, jednak jest to no, najbardziej prestiżowa główna ulica handlowa na całym świecie, a za prestiż wiadomo się płaci. 18 tysięcy euro rocznie trzeba zapłacić za wynajem jednego metra kwadratowego w Piątej Alei w Nowym Jorku. A jeśli chodzi o Polskę, jako o Nowy jeżeli chodzi o Polskę i polskie główne ulice handlowe w naszym rankingu, w tym roku wygrał Nowy Świat, tak zresztą jak poprzednim. Natomiast porównując go do ulic handlowych na całym świecie, Nowy Świat zajmuje w tym roku 40 pozycje. Jest to spadek o jedno miejsce w dół. Także jak widzimy Nowy Świat plasuje się poniżej środkowej stawki. Ja przyznam, że podróżuję dużo po Europie i obserwuję to jak wygląda Europa, jak wyglądają europejskie stolice. Przyznam się, że Nowy Świat całkiem nieźle prezentuje się na tle innych stolic Europejskich. On jest trochę podobny do tego, co widzimy w Amsterdamie, czyli długa, piękna ulica z mnóstwem osób. W Londynie też są takie ulice, w których spotykamy bardzo dużo ludzi. Właśnie jak Londyn prezentuje się w tym rankingu. Jeżeli chodzi o Londyn, w naszym rankingu jego główną ulicę handlową, czyli New Bond Street, tak naprawdę zyskała ona jedno oczko w górę, czyli jest najdroższą ulicą europejską. Jeżeli chodzi o świat, zajmuje ona czwarte miejsce zaraz po Nowym Jorku, Tokio i Hongkongu. Zdeklasowała ona w tym roku pola Elizejskie w Paryżu, co może jest taką niespodzianką. Natomiast no, wynika to przede wszystkim z dość ograniczonej podaży nieruchomości na tej ulicy i ogromnego zainteresowania potencjalnych najemców. To składa się na Rost czynszów rok do roku, a także na pozycję w rankingu, czyli na najdroższej ulicy w Europie. Na samym początku naszej rozmowy podałem liczby osób w poszczególnych miastach w Europie i świecie. Czy od tego zależy wysokość czynszu za poszczególne nieruchomości w danej miejscowości? Na pewno jest to częścią składową, natomiast myślę, że tutaj siła nabywcza klientów ma decydujące znaczenie. Oczywiście całkowita liczba ludności nie jest też bez znaczenia, natomiast no, największe znaczenie ma, ma siła nabywcza. Czy tegoroczny raport w takim razie pozwala określić jakiś wyraźny trend na rynku powierzchni handlowych? Czy znaczy, jeżeli chodzi o taki wyraźny trend, widzimy, że główne ulice handlowe zaczynają się dzielić na lokalizacje takie pierwszorzędne i drugorzędne. Te pierwszorzędne, najlepsze, najdroższe cały czas zachowują swoją pozycję, nie są na wartości, czynsze rok do roku tam rosną, natomiast lokalizacje drugorzędne, widzimy, że najemcy są tutaj dużo bardziej ostrożni w wyborze tych lokalizacji, w związku z tym czynsze na tych ulicach spadają, bądź są w trendzie płaskim, czyli w stagnacji. Tak jak Pan powiedział, Nowy Świat w Warszawie jest najdroższą ulicą w Polsce i 40 na świecie. Proszę powiedzieć, dlaczego polskie ulice są, czy nie są konkurencyjne dla ulic w zachodniej Europie i nadal po luksusowe towary musimy jeździć na przykład do Paryża czy Londynu? Wynika to przede wszystkim z dość ograniczonej siły nabywczej jednak klienta czy konsumenta polskiego, to jest dalej średnia zarobków, to jest tylko 40% średniej europejskiej, czyli nie jest, to, nie jest to bardzo dużo. Proszę też pamiętać, że towary luksusowe czy luksusowe marki, one swój zysk nie czerpią z y, dużego obrotu, tylko z dużej marży. W związku z tym, no cena tutaj gra decydującą rolę, no a siła nabywcza jest taka jaka jest, w związku z czym no, ten rynek polski nie jest jeszcze tak rozwinięty jak rynki zachodnioeuropejskie, czy siła nabywcza, czy ilość konsumentów, którzy stać na dobra luksusowe w Polsce nie jest jeszcze tak duży, jak to ma miejsce w zachodniej Europie. A myśli pan, że coś się zmieni w najbliższym czasie? Trend jest cały czas wzrostowy. Proszę też pamiętać, że podaż nieruchomości w Polsce, w których takie luksowe marki mogą się lokować jest bardzo ograniczona dalej. Widzimy to na przykładzie Warszawy. Marki luksowe lokują się w rejonie Placu Trzech Krzyży. Jest tam tak naprawdę bardzo ograniczona podaż lokali, w których takie marki mogą otwierać swoje sklepy. A czy raport mówi nam coś o innych miejscowościach w naszym kraju? Ranking tak naprawdę głównych ulic we wszystkich najważniejszych miastach w Polsce. I także tutaj jakby odzwierciedla się ten trend, czyli lokalizacje te pierwszorzędne i drugorzędne. Pierwszorzędne albo zyskują na wartości bądź nie tracą na wartości czynsze. Natomiast lokalizacje słabsze w miastach o mniejszej sile nabywczej jednak widzimy tutaj leciutki trend, ale spadkowy. W 2007 roku dotknął nas wszystkich kryzys finansowy, choć wiele osób mówiło, że ten kryzys w Polsce był wymyślony tylko po to, żeby na przykład zwolnić trochę ludzi z pracy. Proszę powiedzieć, jak kryzys finansowy wpłynął na nieruchomości, no i na te najdroższe ulice świata? Przede wszystkim zauważyliśmy to najdobitniej w 2009 roku, kiedy to nastąpił największy spadek czynszów w 25-letniej historii naszych badań nad czynszami na głównych ulicach. Wynikało to przede wszystkim z takiej dość dużej paniki jednak, tak duży kryzys, z jakim mamy jeszcze do czynienia, bądź z którego powiedzmy już wychodzimy. Jednak zdarzył się ostatnio w latach 30., więc na rynkach ogólnie była dość duża panika. Wiadomo, kiedy jest panika, no to te główne ulice także to odczuwają. W wielu przypadkach było to nieuzasadnione, co pokazuje tegoroczne badanie, ogromne wzrosty czynszów na większości badanych ulic. Powodowane jest to takim odbiciem. Jeżeli był dość duży spadek, nieuzasadniony z powodu paniką, no to w tym roku nastąpiło to odbicie w górę. Co możemy tutaj zaobserwować właśnie? Raport Główne Ulice Handlowe na świecie 2010 został opublikowany 21 września bieżącego roku, a moim gościem był Tomasz Górski z działu powierzchni handlowych firmy doradczej Kuszman i Wakefield. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. W 10 minut.